podcastu realpolish.pl Już chyba działa. Halo, słyszycie mnie? Cześć, witajcie, mówi Ania. Jak się macie? Co słychać? Dziś to ja będę uczyła Was języka polskiego. Cieszycie się? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z dzisiejszego podcastu. Postaram się, żebyście byli zadowoleni. Od czego zaczniemy? Piotr dostaje od Was wiadomości, a czasami nawet nagrania. Nie tak dawno Alex przysłał swoje nagranie. Jeśli uda mi się włączyć, to oczywiście możemy razem posłuchać tego, co powiedział Alex. Chyba trzeba przycisnąć tutaj. Nie, to nie ten przycisk. Może tutaj. Cześć, Piotrze. Mówię do Ciebie, Aleksandr, mieszkam, jak i większość Twoich słuchaczy w Ukrainie, właśnie w Zaporze Mam 40 lat. Piotr jest starszy od Ciebie o 10 lat. Jestem przedsiębiorcą, mam żonę na imię Ola i syna nastolatka na imię Dmytrek. Wiem, że otrzymanie nagrań sprawia dla Ciebie przyjemność. Dlatego postanowiłem zrobić takie nagrania, żeby w taki sposób podziękować Ci, Piotrze, za wszystko, co robisz dla uczących języka polskiego. Tak, to prawda. Piotr bardzo lubi dostawać nagrania. Przysyłajcie więcej. Powiem trochę o swoją historię. Zacząłem uczyć język polski od marca zeszłego 2016 roku. To znaczy, uczę już przez prawie jeden rok. Dlaczego zacząłem? Wiem, że moi przodkowie pochodzili z Polski. W wieku XIX oni przenieśli się z Polski do Ukrainy, do dzisiejszego obwodu hersońskiego. Niestety, ani moi dziadkowie, ani mój ojciec już nie żyją, dlatego mam bardzo mało informacji na ten temat. Mam prawdziwe polskie nazwisko. Zawsze mi bardzo interesowało wszystko, co dotyczy historii, w szczególności historii Ukrainy i Polski. Bardzo mi się podobało, jak brzmi język polski. Zacząłem uczyć język polski na kursach na Kartu Polaka. Przepraszam, że przerywam. Piotr też ma taki kurs. Wejdźcie na stronę realkartapolaka.com i zobaczcie, jaki jest dumny ze swego kursu. Uczyliśmy nie tylko język polski, również historię, kulturę, tradycję polskim. Kursy te, te trwały przez prawie 4 miesiące. Podczas kursu trochę studiowałem samodzielnie, oglądałem różne filmiki na YouTube. Bardzo mi pomógł kurs gramatyki na stronie speakasap.com. Jest taka aplikacja dla Android. Po rosyjsku ona nazywa się... Polski język ze 7 uroków. Bardzo polecam ten kurs. Po skończeniu kursów, to był koniec czerwca, otrzymałem taki poziom podstawowy. Mogłem jako tako rozumieć, czytać po polsku, ale nie za dużo mówić, tylko używając nieskomplikowanych zdań i tylko na temat zagalny ogólnej. Później, latem, w lipcu, sierpniu, to był czas wakacji, pojechaliśmy razem z rodziną nad morzem. Miałem wielką przerwę w nauce języka polskiego. Przez dwa miesiące prawie nic nie robiłem, ani słuchałem, ani czytałem po polsku. Potem w końcu lata zdecydowałem, że powinienem zwrócić do języ nauki języka polskiego. Żeby zrobić to w najlepszy sposób, postanowiłem pojechać do Polski, właśnie do Krakowa. Myślałem, że to jest nie tylko dobra praktyka języka, ale również, żeby więcej poznać kulturę, charakter Polaków, Dobrze zrobiłeś, Aleks. Kraków to świetne miejsce. Kiedy powiedziałem żonie, że będziemy mieszkali w Krakowie przez prawie tydzień, ona wątpiła, że to jest dobry pomysł, że będziemy nudzili, że są więcej interesujących miejsc dla podróży. Ale powiem Ci, Piotrze, e По скончанию вояжу до Польски она говорила, что немного не выстарчиво нам, несколько дней не забачали мы этого, там, того В Агулле, та подружка до Кракова справила на нас великое впечатление. Атмосфера места, спокойно, толерансия, спонятые люди, пенкная природа Польские. Это было не самое того. Byliśmy na wycieczkę w kopalniach soli w Wieliczce. Jeździliśmy do Zakpanego, właśnie do jeziora Morskie Oko. Cieszyliśmy się przepięknymi widokami w Parku Narodowym Tatrzańskim. Byliście w Wieliczce? Super, doskonale. Wszystkim polecam zobaczyć Wieliczkę. To najstarsza kopalnia soli na świecie. Naprawdę warto to zobaczyć. My z Piotrem też uwielbiamy Tatry. W Polsce, muszę powiedzieć, trudno mi było kontaktować się z ludźmi płynnie po polsku. Cały czas zastanawiałem się, cały czas brakowało mi słów. Po przyjaździe zdecydowałem, że będę więcej oglądał filmów po polsku. Zacząłem od filmu Jerzy Goffmanna Znachor. Jeszcze dzieciństwa bardzo lubię ten film. Potem oglądałem różnych innych filmów po polsku. W ten czas również rozpocząłem czytać książki po polsku. Najpierw tegoż Znachora. I przeczytałem także drugi tom Profesor Wilczur. Do teraz czytam Ziemia obiecana Władysława Reymonta ale muszę powiedzieć ta książka bardzo trudno mi idzie w listopadzie zeszłego roku moja koleżanka po kursach policzyła mi twój podcast zacząłem słuchać po słuchaniu kilku odcinków zrozumiałem, że, że, że to super, że to dokładnie to, co szukałem. E, przyznaję Ci, Piotrze, że teraz naprawdę jestem fanem Twoich podcastów. Słucham ich prawie codziennie. No proszę, kolejny fan Piotra. Dobrze, że nie następna fanka. E, bardzo lubię historię motywacyjne, podcasty na temat psychologii nauki języków w obcych podcasty, na temat historii polskiej. Mój chyba nie ulubiony podcast, to podcast pro pokój wersalski po pierwszej wojnie światowej. Słucham twoich podcastów już od 4 miesięcy. Myślę, że zrobiłem dobre postępy. Mogę coraz lepiej nie tylko rozumieć, ale również mówić po polsku. Bardzo się cieszę, że odnalazłem twoich podcastów. Oni są naprawdę pomocne w nauce języka polskiego. Moim zdaniem jesteś doskonałym nauczycielem. Wiem, że jeszcze, robię, jeszcze poprawię wiele blendów, że moja wymowa jest nie bardzo dobra, ale jestem pewien, że to sprawa czasu. Jeszcze raz chciałbym podziękować Ci, Piotrze, za to, że jesteś, że jest Twoja strona Real Polish, że są Twoje podcasty. Życzę Ci zdrowia, powodzenia w biznesie, wszystkiego najlepszego. I to wszystko na teraz. Do usłyszenia następnym razem. papa. Pa. Dzięki, Aleks. Świetne nagranie. Brawo. Bardzo ciekawa historia. Aleks, wcale nie robisz dużo błędów. Mówisz bardzo dobrze. A przecież uczysz się bardzo krótko. Brawo. Doskonale. Razem z Piotrem czekamy na następne nagrania. Przysyłajcie swoje nagrania. Przy okazji, to świetne ćwiczenie i jednocześnie jakby kapsuła czasu za kilka miesięcy albo za rok będziecie mogli posłuchać tego nagrania i zobaczyć jakie zrobiliście postępy naprawdę warto zrobić nagranie słuchajcie, jeśli nie uda się to najwyżej nie wyślecie go do Piotra nic się nie stanie moi drodzy, tak sobie myślę że skoro już jestem przy mikrofonie to wam opowiem kilka rzeczy o Piotrze których on pewnie wam nie opowie chcecie? Chcecie posłuchać 25 rzeczy o Piotrze? Okej, okay, w takim razie zaczynamy. Pierwsze. Piotr ma 50 lat, urodził się 7 stycznia, czyli jego znak zodiaku to Koziorożec. Jego ulubiona zupa to pomidorowa, oczywiście ta, którą ja robię. Trzecie. Piotr jest jedynakiem, to znaczy, że nie ma ani brata, ani siostry. Po czwarte. Piotr nigdy nie miał psa. Jego pierwszy pies to Joby. Joby jest naszym kochanym pieskiem. Jeśli oglądaliście filmiki w klubie VIP albo te z serii łatwych filmików po polsku, to na pewno znacie Joby. Jeśli nie, to zachęcam Was. Zobaczcie, Joby jest naprawdę słodka. Wiecie co Joby i Piotrek mają wspólnego? Oboje świetnie potrafią się relaksować, to znaczy zawsze mogą się zdrzemnąć albo po prostu siedzieć i nic nie robić. Nie ma problemu. Mężczyźni i psy podobno tak mają, że potrafią siedzieć i o niczym nie myśleć. No to jest trochę dziwne. Po szóste Piotr jest blondynem, to znaczy jest łysy, ale gdyby nie był łysy, to byłby siwy. Ale jeszcze zanim został siwy, to był blondynem. Rozumiecie to? Gdy się poznaliśmy, to był jeszcze blondynem. A teraz jest już siwy, ale tego nie widać, bo jest kompletnie łysy. Okej, okay, myślę, że to już jest jasne. Piotr lubi robi, yy, robić zdjęcia. Jest naszym domowym fotografem. Kiedyś wygrał nawet mały konkurs fotograficzny. W nagrodę dostał aparat i robił jeszcze więcej zdjęć. Po ósme, od kilku lat uczy się hiszpańskiego. Czasami rozmawia przez Skype ze swoimi kolegami z Meksyku, Hiszpanii, Gwatemalii i sama nie wiem z kim jeszcze. Piotr w ogóle nie umie gotować. Nie umie i już. Jedyne co umie zrobić w kuchni to jajecznica. Ale jajecznicę robi naprawdę dobrą. Zawsze w soboty robi jajecznicę. To jest wszystko. Poza jajecznicą nie umie gotować. Piotrek był bardzo grzecznym dzieckiem, tak opowiada jego mama. Prawie nigdy nie było z nim problemów. Podobno jego mama bardzo się ucieszyła, gdy pewnego dnia pobił się z kolegą w przedszkolu. 11. Osiem lat temu Piotr przebiegł maraton. Cały maraton. Gdy wrócił do domu, to zjadł dwa obiady i poszedł spać. Piotr lubi komputery. Nasz pierwszy komputer kupiliśmy sobie wspólnie jeszcze na studiach. To było w roku 90 albo 91. Ten komputer miał pomarańczowy ekran. Tak, wszystko było w kolorze pomarańczowym. Kupienie wtedy komputera nie było łatwe. Po złożeniu zamówienia musieliśmy czekać kilka tygodni na odbiór komputera. Po trzynaste to Piotr lubi ostre przyprawy. Prawie do wszystkiego dodaje chili. A jak już sobie poleje wszystko sosem chili, wtedy musi napić się piwa. Ostatnio jego ulubione piwo, i tu nie jest reklama, to książęce Czerwony Lager. Jest naprawdę dobre. Nawet ja trochę piję. Po piętnaste. Piotrek jest alergikiem, jest uczulony na bylicę. To taka roślina. Zawsze w sierpniu i we wrześniu ma okropny katar, spuchnięte oczy i głównie leży. Piotrek lubi jeździć na rowerze. Jego rower jest bardzo stary. Ma 20 lat albo 21, ale trzyma się dobrze i Piotr nie chce mieć nowego. Mówi, że nie może oddać swojego przyjaciela na złom. Wiecie co to znaczy oddać na złom? Na złom oddaje się... Różne metalowe rzeczy, gdy są już zepsute. Na przykład na złom można oddać stary samochód albo rower właśnie. 17. Od kilku tygodni Piotr czyta książkę po hiszpańsku. Tę książkę dostał od Basi, która przeczytała ją po polsku, bo Basia uczy się polskiego. Piotr uczy się hiszpańskiego i Basia przysłała mu tę książkę po hiszpańsku. Po osiemnaste to Piotr ma swój portret. Taki duży obraz, to jego ulubiony portret. Ten portret namalował Igor i wysłał autobusem. Pamiętam, jak Piotr jechał po ten portret, to było w zimie. Było chyba minus 20 stopni i środek nocy. Autobus jechał z Zaporoża i na szczęście wszystko się udało. Po ponad 20 godzinach drogi autobus razem z portretem Piotra Przyjechał w końcu do Warszawy. W zeszłym roku Piotr był zaproszony na 240 urodziny Stanów Zjednoczonych. Pamiętał, że był z tego wtedy bardzo dumny. Po 21 to Piotr uwielbia miód. Codziennie rano je miód na śniadanie. To znaczy nie, nie tylko miód, ale miód musi być. Drugie imię Piotra to Stanisław. Dziadek Piotra ze strony ojca miał na imię Stanisław i rodzice Piotra dali mu na drugie imię właśnie Stanisław. Po dwudzieste trzecie to w tym roku Piotr zaczął nosić okulary. Już od kilku lat nie widział napisów w kinie, ani nazw kanapek w McDonaldzie, ale wciąż udawał, że dobrze widzi. Dopiero teraz zrobił sobie okulary. Po 24 to Piotr ma dziwną chorobę. Chociaż może to nie jest choroba. On nie rozpoznaje ludzi na ulicy. Podobno brat Pit też choruje na to samo. Kiedy przechodzi obok sąsiada, to może go nie poznać. Wydaje mu się, że widzi go pierwszy raz w życiu. To dziwna choroba, a może Piotr jest ciągle zamyślony? To jeszcze nie jest do końca zbadane. Po 25. to Piotr bardzo lubi przebywać na łonie natury. Tak się po polsku mówi, gdy ktoś lubi być na świeżym powietrzu, to znaczy w górach, w lesie, nad jeziorem. Rozumiecie? Na łonie natury. Przez całe życie mieszka w Warszawie, w dużym mieście, ale bardzo lubi przyrodę. Kochani, jak tam nie znudziliście się? Mam nadzieję, że nie, ale myślę, że już wystarczy tych informacji na temat Piotrka. Nie chcę Was tym zanudzać. A propos, nie nudzi Was jeszcze nauka polskiego? Macie ciągle jeszcze motywację, żeby codziennie uczyć się polskiego? Pamiętacie? Jeśli nic nie robicie, to żadna metoda nie pomoże, nawet najlepsza, nawet historyjki Piotrka. Jego podcasty nie pomogą. Jeśli jesteście leniwi i nic nie zrobicie, to nic nie pomoże. Proponuję Wam pewną zabawę. W rzeczywistości to nie jest zabawa, ale pewna technika nauki języka. Na pewno zgodzicie się ze mną, że nie jest ważne tylko to, co mówimy, ale ważne jest też, jak to robimy. Czy mówimy cicho, czy głośno, wolno, czy szybko. Wszystko to jest bardzo ważne. Za moment zabawimy się tak Ja opowiem wam pewną historyjkę Trzy razy Najpierw tylko słuchajcie Najpierw musicie poznać treść historyjki Zrozumieć o czym ona jest Wsłuchujcie się w słowa opowiadania Potem posłuchacie opowiadania Jeszcze raz To będzie to samo opowiadanie Ale po każdym zdaniu Będzie krótka przerwa po co ta przerwa? W tym czasie waszym zadaniem będzie powtórzenie tego, co powiedziałam. Trzeba powtórzyć na głos. To samo, co powiem, jasne? Chcę, żebyście mnie naśladowali. No i w końcu pora na najtrudniejszy krok. Spróbujcie powtarzać ze mną to, co mówię, ale w tym samym czasie, gdy mówię. Wszystko tak samo. Ta sama intonacja, ta sama wymowa, to samo tempo. Gotowi? Możemy zaczynać? Powodzenia! Krok pierwszy. Słuchaj i czytaj. Wiesz co? Powinieneś tego spróbować. Przecież nie masz nic do stracenia. Masz mnóstwo doświadczenia. A do tego robisz to z przyjemnością. Wiem, że nie masz odpowiedniego dyplomu, ale co to za różnica? Masz 20 lat doświadczenia w tej dziedzinie. Nikt po studiach nie potrafi zrobić tego tak jak ty. Przecież niczym nie ryzykujesz. Właściwie co może się stać? Najwyżej odrzucą twoją ofertę. Przecież nie musisz dostać tej pracy. Jeśli jej nie dostaniesz, nic się nie stanie. Ale gdybyś dostał, sam pomyśl mieszkałbyś na gorącej wyspie, przed pracą kąpiel, po pracy opalanie na plaży. Myślę, że powinieneś to zrobić. No jak? To najlepsza praca dla Ciebie. Co o tym myślisz? Świetnie, teraz pora na krok numer dwa. Teraz proszę, żebyście mnie naśladowali. Słuchajcie, a w przerwie.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 Doskonale. Krok trzeci. Teraz najtrudniejsza część ćwiczenia. Gotowi? Tym razem powtarzacie od razu to, co powiem. Dokładnie po mnie. Nie martwcie się, jeśli się pomylicie. Na początku to jest normalne. Wiesz co? Powinieneś tego spróbować. Przecież nie masz nic do stracenia. Masz mnóstwo doświadczenia, a do tego robisz to z przyjemnością.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 Możecie to samo robić z historyjkami Piotra 100 DPS i 365 DPL, czy jak tam on je nazywa. Zresztą on też często tak robi, gdy uczy się hiszpańskiego. Zawsze chodzi w słuchawkach na uszach. Kiedyś myślałam, że mówi coś do siebie, on po prostu powtarza to, co słyszy. Myślę, że to jest dobra metoda. Ale się tu z Wami zagadałam, no czas już chyba kończyć. Kochani, bawcie się dobrze ucząc się języka polskiego. Życzę Wam jak najlepszych, najszybszych postępów i żebyście nigdy nie nudzili się ucząc się języka polskiego. Na dziś to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie, żegnam się z Wami i zapraszam na następne spotkanie. Pa, pa! był podcast Real Polish. O więcej informacji zapraszam na realpolish.pl